Chcę Ci podziękować I obrona do wieczora, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować I obrona do wieczora, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować I obrona do wieczora, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować chcecie pocałować, chcę chcecie pocałować. To Biff. Tu trójka za 18 minut, godzina 18. Bardzo ważny głos w sprawie malutkiej róży ze wsi błota wielkie koowronek, która nie wróci do rodzinnego domu i czasowo pozostanie w rodzinie zastępczej decyzją sądu okręgowego w Poznaniu. Czasowo w rodzinie zastępczej, a to znaczy, że później albo wróci do rodziny biologicznej, albo trafi do rodziny adopcyjnej. Jestem zana mamą adoptowanego dziecka i mam doświadczenia osobiste. Chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę czas działa na niekorzyść tego dziecka i jego zaburzenia równowagi emocjonalnej, i poczucia bezpieczeństwa. Jest to bardzo przykre, ale nikt nie bierze tego pod uwagę. I tak naprawdę daje się szansę rodzicom biologicznym i to jest zrozumiałe, ale ta szansa trwa zbyt długo. I w konsekwencji dziecko tak naprawdę no, bardzo szybko dojrzewa tak? i czas leci. I dla takiego dziecka każdy miesiąc jest cenny. I odbieranie dziecku tego porcia bezpieczeństwa, i przerzucanie z rodziny zastępczej do mamy na okres, być może próby, potem znowu do rodziny zastępczej, bo będzie kurator, naprawdę nie służy niczemu. Dziękuję pani za ten telefon. 0227 Trójek albo z małpa polskie radio.pl Za 17.18 już za chwilę pół trójki. She's had an only, and that is all. She's had an only, and that is all. When men meet her, they're born to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's had only, and that is all. She's had only, and that is all. When men meet her, they're born to fall until her mommy doesn't sleep alone.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 Puls Trójki Zaprasza Beata Michniewicz Witam Państwa, gośćmi są posłowie opozycji, Mariusz Błaszczak z sprawy Sprawiedliwości, Rzecznik Klubu, witam i Jerzy Wenderlich z SLD, również witam. Witam serdecznie. No i właśnie posłowie opozycji, nie mówię, że akurat dwaj panowie, ale SLD i PiS zbierają siły, by zaatakować albo co najmniej wypunktować rząd, a okazja będzie już w przyszłym tygodniu, bo pierwsze posiedzenie Sejmu i chcą Państwo zacząć od rozszerzenia porządku dziennego, o informacje rządu w takich sprawach, w których rząd być może nie będzie się miał Czym chwalić, prawda? No, rząd niespecjalnie ma się czym pochwalić, bo kiedy sięgniemy do jakiejkolwiek dziedziny pracy rządu, to okaże się, że jest problem. Służba zdrowia, problem. No tak, Plan ale Bę państwo chcą państwo są akurat yy, wyjaśnić no, sytuację w Monie, tak? Jest sprawa Monu, rzeczywiście sprawa, która co do treści materiałów, informacji ujawnionych przez generała Skrzypczeka, no jest rzeczywiście sprawą wymagającą. Szybkiego działania. Ja się obawiam jednego, że tak jak to często bywa w przypadku rządu Platformy Obywatelskiej, będziemy mieli tylko krótką akcję. Na przykład teraz zakupu śmigłowców dla naszego kontyngentu w Afganistanie. A, A pan, minister powiedział, że to jest wina PiSu, że nie można tych dopodach, ja to dokonać. Ja wiem. Politycy Platformy Obywatelskiej Dlatego, że tak że zawsze wprowadziliście, mówią, że, są nie, że wprowadziliście. Tak atmosferę podejrzliwości. O, tak. Stąd 10 razy wszystko jest sprawdzane i urzędnicy boją się decyzji. Gdyby urzędnicy byli kompetentni, to decyzji by się nie bali. Procedury oczywiście są potrzebne, ale bez przesady. A poza wszystkim korupcja to była plaga, która toczyła Polskę przez lata. Jeżeli poziom korupcji spadł, to jest to moim zdaniem zasługa Prawa i Sprawiedliwości. Ale co? Minister więc... Klich powinien podać się do dymisji, powinien... Zostać odwołany ja się, ja się złożą taki wniosek? Ja się zastanawiam kto rządzi Ministerstwem Obrony Narodowej, bo było tak. 15 sierpnia pan premier ja tu poleciał czy do Afganistanu. Złożą wniosek ale to tylko dwa słowa. Nieufności. Dwa słowa. Poleciał do Afganistanu bez ministra Klicha i co stwierdził, że polska armia jest źle wyposażona w Afganistanie. Wcześniej o tym nie wiedział od pana ministra Klicha. W ogóle sytuacja, pozycja polityczna pana ministra Klicha jest bardzo słaba. To było takie swoiste wotum nieufności. To co powiedział pan premier i potem generał Skrzydłowski. W zasadzie tylko to, to potwierdził. Teraz potwierdził słowa. Złożę państwo wniosek. E, no. Pewnie taki wniosek byłby skazany na niepowodzenie bo nie mamy większości. No, ale państwo w ciągle składali wnioski skazane na niepowodzenie. Tak jest prawo opozycji. No, w, takie jest prawo opozycji te wnioski dały dużo do myślenia. Ja myślę, że w tej sytuacji ważne jest to co rząd przedstawi, jaki projekt naprawy sytuacji w polskiej armii. Rząd przedstawi, że nie będzie to taka propaganda jaka dzisiaj jaką dzisiaj mogliśmy usłyszeć, otóż rząd dzisiaj chwali się tym, że ja, Do Warszawy jeszcze coś w tej sprawie od Jerzego ale jeszcze to bateria patriotów. Jedno zdanie bateria. tylko, że bateria patriotów będzie chroniła Warszawę. Otóż będzie ona nieuzbrojona i to będzie jedna bateria. Tymczasem potrzebny jest cały system obrony przeciwrakietowej. To o tym systemie powinniśmy rozmawiać. To, powinna być, to powinien być plan rządu dotyczący obrony naszego kraju. Czy SLD wesprze Prawo i Sprawiedliwość w wyjaśnieniu sytuacji w wojsku i w ogóle w Monie? Nie, my oczywiście... Mm. W ogóle pan się uśmiechał cały czas, jak no, mówił, jak pan poseł... Uśmiecham koalicja z i w, w jakiejkolwiek z, e, e, sprawie troszeczkę mi śmieszy, bo wydaje mi się, że ona jest nierealna. Ale to, o czym mówił e, szanowny pan poseł... O tej, w sprawie e, mediów nie ma koalicji? O tej, e, nie, nie. W sprawie mediów nie ma, nie ma żadnej koalicji. E, Rada Nadzorcza... Silna podejmuje suwerenne decyzje i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Mówił pan poseł o tej korupcji. Otóż, szanowny panie pośle, statystyki nie kłamią, nie warto się z nimi kłócić. Wy robiliście hece, cyrki różne i ścigaliście niby korupcję tam, gdzie wam się to politycznie opłacało, a statystyki mówią, że nigdy ta korupcja nie wzrosła jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości i proszę nie dyskutować ze mną, bo e, musiałby pan rzeczywiście... statystyki pan poseł e... ja, Ma... to będzie tak, że ta że PiS będzie atakował w sprawie wojska nie. rząd, nie, nie a SLD będzie atakował PiS. Tak, inaczej będzie niż ja myślałam. Szczęściem Platformy Obywatelskiej jest, że tak ochoczo za jej krytykowanie bierze się Prawo i Sprawiedliwość. Ludzie ją, skoro niewiarygodny PiS krytykuje Platformę Obywatelską, to z pewnością nie ma racji. Ale my złożyliśmy rzeczywiście wniosek o sprawdzenie tej sytuacji. Ze sprzedażą stoczni naprawdę czy na niby, bo przypomina to trochę grę bingo, czy też przypomina to trochę jakby rząd Donalda Tuska chciał grać w bierki rozgotowanym makaronem, a tak się nie da, niech oni wreszcie powiedzą, komu to sprzedali, gdzie sprzedali, gdzie się umawiali, o czym rozmawiali, kiedy słyszę, że pieniądze miały wpłynąć, ale nie wpłynęły, bo rząd nie poinformował tego rzekomego kupca o tym, że nie ma zamówień na statki. No to można się tylko roześmiać, gdyby nie chodziło o interes Polski kilku tysięcy stoczniowców i wówczas do śmiechu rzeczywiście nie jest. My nie będziemy z nikim wchodzić w koalicję, gdy idzie o tylko patrzeć na to, co miało być zrobione, a po prostu nie jest. Czy pan minister Grad powinien zostać odwołany? Wczoraj minister Graś, rzecznik prasowy rządu, powiedział w ten sposób, że osoby, które czy ministrowie rządu Platform Obywatelskiej, którzy będą krytykowani, bardzo krytykowani, oni tylko umacniają sobie przez tę krytykę swoją pozycję w rządzie, a według takiej wykładni to minister graż będzie ministrem w każdym rozdaniu Platformy Obywatelskiej, bo jest mocno krytykowany, minister Graś jest mocno krytykowany, więc ma gwarancję długich. Może Prawo Sprawiedliwości i SLD powinni bardzo chwalić ministra Grada, To wtedy SLD że pan poseł wcale nie czeka na jakąś tutaj współpracę. Każdy musi oceniać według własnego spojrzenia, jeśli Pani Redaktor pozwoli ostatnie zdanie. Wszyscy spodziewali się, że w sprawie generała Skrzypczaka, generała Skrzypczaka będzie bronił Pan Prezydent Kaczyński. Pan Prezydent, mimo że często jego decyzje mają potekst polityczny, tym razem Brzmiał podobnie do Platformy Obywatelskiej, krytykując generała Skrzypczaka. Ale za tu się a nie za kryje, panie pośle, to, że jakby prezydent czuje również odpowiedzialność za to, że żołnierze w Afganistanie muszą kupować kamizelki kuloodporne za własne pieniądze. Do czego to doszło? Nie, to, to jest a, fakt. A proszę bardzo, że, że w sprawie standard. stoczni y, pan, panów y, ugrupowania nie czują żadnej odpowiedzialności, bo może to jest tak, że minister Grad jest tylko. Y, no, troszkę nie... może nie ubezwłasnowolnionym, ale troszkę ograniczonym właśnie przez to, co się stało. Dwa słowa jeszcze odnośnie tego. To jest skandal, że żołnierze muszą sami kupować kamizelki, które No, też tak się dzieje. Też no, ale Amerykanie to, to nie jest żadne usprawiedliwienie, że gdzieś rzeczy. tam coś się dzieje. Nie gdzieś to, powinno być, to też jest daleko. To powinno być wyposażenie zakupione sojusz. dla polskich sił zbrojnych przez polski rząd i jest to niewątpliwie zaniedbanie pana ministra Klicha i to świadczy o tym chociażby, że 5 miliardów złotych obcięto z budżetu Monu, to jest najwięcej 22% najwięcej. Wśród innych ministerstw pozycja polityczna pana ministra Klicha jest bardzo, ale to bardzo słaba. Jeśli chodzi o stocznię, to rząd Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny sprywatyzował Stocznię Gdańską i dzięki temu 8 tysięcy pracowników Gdyni i Szczecina jest poważnie zagrożonych, a pracownicy Stoczni Gdańskiej będą nadal produkowali statki w Gdańsku. I to niewątpliwie można zapisać sobie za sukces. A to, co robi pan minister Grad, no to jest pożałowania godne. Jeżeli jeszcze to dzieje się w kontekście planów, które pan minister Grad przedstawia, prywatyzacyjnych, że w tym i w przyszłym roku sprywatyzuje spółki na kwotę 36 miliardów złotych. To przecież jest zupełnie niewiarygodne. Ta cała historia z inwestorem, odtrąbienie w czasie kampanii wyborczej sukcesu, wielkiego to jest sukcesu. niewiarygodne? Nie no powinien prywatyzować powinien Nie, niewiarygodne są jego działania, skoro pan minister Grad mówi, że jest inwestor, zarzeka się, że jest inwestor, potem tego inwestora nie ma, teraz jest jakiś kolejny to wyciągnięty z kapelusza, to w jaki sposób nie pan... z kapelusza, tylko z rządu Kataru. To w jaki sposób pan minister... To tylko w ciągle słowa, to tylko ciągle słowa. Przedstawiciel rządu Kataru w tej sprawie nie zabrał głosu. Nic więcej na ten temat nie wiemy. Także to jest przede wszystkim brak profesjonalizmu, brak przygotowania do sprawowania władzy. Platforma Obywatelska miała być no taka dobrze, świetna Ale pan, powiedział, ale pan powiedział, że nie ma sensu składać wniosków o wotum nieufności dla ministrów, bo to i tak... Składaliśmy wniosek o wotum nieufności w przypadku ministra Rostowskiego i w przypadku ministra Grabarczyka po to, żeby odbyła się dyskusja na ten temat. Dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej wyspecjalizował się w propagandzie suwa tematy, które są dla niego niewygodne na bok. No i na szczęście dyskusja na temat kondycji polskiej armii odbywa się bez wniosku o wotum nieufności. Teraz Czyli pytanie. nie sądzi pan, żeby był wniosek teraz ze pytanie. strony PiSu? Bo to klub ma podobno tak, decydować. Teraz pytanie jest takie, czy rząd przedstawi... Tak? Czy, czy pan się spodziewa, że będzie wniosek, czy że go nie będzie? Poczekamy, co powie pan minister Klich. Czy pan minister Aha. Klich w końcu się obudzi i przedstawi jakąś rozsądną koncepcję modernizacji polskich sił zbrojnych? A teraz, pan Jerzy Wanderlich, ja się zastanawiam, ciągle pan się uśmiecha, bo ja myślę, że pan zastanawia się, jak tutaj krytykować platformę inaczej niż prawo i sprawiedliwość, a jednak krytykować. Czy pan poseł jest pogodny z natury i dlatego Ech, się uśmiecha? Tak, e, wie pani no powiem, to może to nie będzie zbyt eleganckie, e, ale. Kiedy myślimy o tej polskiej gospodarce, to PiS i Platforma dla nas y, to to samo. Ktoś tak ładnie powiedział, że PiS to jest jeden pośladek, a Platforma to jest drugi to jest pośladek jednej, y, jednej całości. To I o tej stoczni też tak y, niewyraźnie... A którą częścią ciała było SLD w sprawie stoczni? W sprawie stoczni, proszę przypomnieć sobie, czas, kiedy obejmowaliśmy rządy po AWS-ie, kiedy tysiące stoczniowców chodziło po ulicach choćby Szczecina. Y, nasz minister gospodarki. Minister Piechota sytuację uporządkował. Rozpoczyli, wzięliśmy odpowiedzialność przede wszystkim za kilka tysięcy stoczniowców i rozpoczął się proces restrukturyzacji, który był bardzo mocno zaawansowany i rozmowy z Unią Europejską były rzeczywiście bardzo pokojowe i konstruktywne. Przyszedł PiS do rządów w 2005 roku i krzyknął precz z komuną i tę całą restrukturyzację, dlatego że SLD to robiło. Nieważne, że dobrze i w interesie ludzi, wyrzucił do kosza. Nie, I PiS dwa lata, nie, więc nie dziś prawda. niech nie ma pretensji do Platformy Obywatelskiej, bo jesteście warci tych samych marnych pieniędzy. To nieprawda, dlatego że wciąż jeszcze na przykład jeden z koronnych argumentów pana ministra Grada, w którym mówił, że inwestor nie wpłacił pieniędzy. A dlaczego nie wpłacił pieniędzy? Bo otóż otrzymał list od jakiegoś stowarzyszenia w Szczecinie, które to stowarzyszenie właśnie podejmowało sprawę, którą nieskutecznie rozwiązał rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej. pieniędzy. to był argument, który podnosił sam pan minister Grada wniosek, on będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, żeby rzeczywiście na forum na, e, Wysokiej Izby rozpatrywać tę sytuację trudną, niebezpieczną dla polskiej gospodarki sytuację w Stosiach. Ale mi się wydaje, mimo, że podpisałem się pod tym wnioskiem, uważam, że debata musi się odbyć. Ale to już jest bardziej sprawa w tej chwili dla służb specjalnych, żeby zorientowało się, kto z kim, przeciwko komu w Katarze, czy poza Katarem, Nie. czy na wakacjach u jakiegoś Szejka e, rozmawiało się na temat żeby to zostało przez to. służby specjalne, zbadane i niech one już tutaj rzeczywiście wydadzą jakąś konkluzję, bo to dzieją się rzeczy, ja, Ale których, wszystkie tajemnice jasne, tej transakcji powinny być ujawnione? Jaku ja memu zdziwieniu słyszę, że pan poseł jest admiratorem służb specjalnych. Ja uważam, że nie. Wystarczy rzetelna informacja, ale konkretna i pełna, bez osłaniania się tajemnicą, jak to robił pan minister Graf. Żadnych tajemnic handlowych nie powinno być, Nie, dlatego, że nie ma kontraktu. I cóż z tego, jeżeli by kontrakt rzeczywiście doszedł do skutku? No to wtedy moglibyśmy wszystko składać na karp tego, że wcześniej z uwagi na tajemnicę handlową o tym nie mówiono. Jest olbrzymia porażka. Trzeba, żeby pan minister Grat się z tego wszystkiego wytłumaczył. I oczywiście wniosek dobrze, że padł. Ja nie jestem przekonany, czy większość w parlamencie Platformy Obywatelskiej, bo my ten wniosek poprzemy, czy Platforma Obywatelska ten wniosek poprze, ale jeżeli nawet nie to sprawa będzie debatowana na posiedzeniu komisji gospodarki minister Jasiński który jest przewodniczącym komisji gospodarki Pewnie na PSL pewno będzie na ten popierać temat, ten wniosek ponieważ z, pan podejmie e, dyskusję. przewodniczący Żejkowski był bardzo zdenerwowany całą sytuacją no, PSL różne rzeczy deklarował pan wicepremier Pawlak też mówił o tym że rząd platformy obywatelskiej w swoich działaniach kieruje się sondażami propagandą rządzący, a potem się z tego wycofuje w interesie rządzących jest to żeby poprzeć te, ten wniosek, żeby aby nie gadać już o tym po kątach i doświadczeniu. Wiem, że w jakiej sprawie się panowie zgodzili, bardzo się cieszę. Mariusz, Właszczak, w i Sprawiedliwości, Jerzy, będę SLD SLDB, a do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W edycji Toyota Avenzis Platinium jest co oklaskiwać? Nowoczesny silnik diesla w cenie silnika benzynowego, czujniki parkowania oraz nawigacja satelitarna w standardzie. Toyota Avenzis Platinium zyskujesz do 12 700 zł. Szczegóły u dealerów Toyoty. Mamo, zobacz, Pan Hubert turbański. Ja Pana znam, z telewizji. Czy tutaj w banku też będzie Pan rozdawał pieniądze? Nie, pieniądze to ja tutaj przynoszę. A dlaczego? Bo w Milenium na lokacie rosnącej pieniądze szybko rosną. Tak szybko jak ja? W Milenium na lokacie rosnącej oprocentowanie rośnie przez cały rok od 4 do 8% w 12 miesiącu. Średnie oprocentowanie w skali roku 4,56%, lokata od 2000 zł. Szczegóły w oddziałach banku. Bank Milenium Inspiruje nas życie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 sierpnia. Minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Miesiąc po wojnie na kamienie jest wojna o pieniądze. Kto zapłaci za awanturę przed stołecznym KDT i sprzątanie hali? Dymisja przyjęta bliski współpracownik Grzegorza Schetyny odchodzi z MSWiA. Zapewnia, że nie ma w tym żadnej sensacji. Google chce stworzyć największą na świecie wirtualną bibliotekę. Nie wszystkim się to podoba. Sądowy finał w październiku. Tym razem nie było przepychane. równo miesiąc po słynnej bitwie o stołeczne KDT kupcy znów pojawili się przed halą. W ruch poszła broń, szczególnie ostra. Satyra. Karykatury prezydent Warszawy i premiera kopiącego piłkę znalazły się obok zdjęć z zamieszek i napisu KDT ułożonego ze świeczek. Ale było też poważniej. Kupcy protestują przeciwko obciążaniu ich kosztami awantury. Miasto jest samo sobie winne tej awanturze, bo po prostu nie chciało z nami rozmawiać. My tu od dziewięciu lat rozmawiamy i my płaciliśmy podatki, składki, zatrudnialiśmy pracowników. Oni na nas napadli, my nie do nich przyszliśmy, przyszli, tylko oni do nas przyszli. Wylecieli dziury w ścianach, puszczali gaz i oni jeszcze co nas obciążyć, za co? Tutaj drzwi otwarte były z tej strony, komornik mógł wejść. Miasto powinno być obciążane... Ale jeśli kupcy nie zapłacą, miasto ma już sposób na to, jak pieniądze wyegzekwować. Zgodnie z umową po likwidacji hali ratusz ma zwrócić 50% poniesionych przez kupców nakładów, czyli około 10 milionów złotych. I od tej kwoty odliczy sobie koszty interwencji i sprzątania, zapowiada rzecznik Urzędu Miasta Tomasz Andryszczyk. A porządkowanie terenu trwa. Hala została opróżniona praktycznie w 99%. Z ponad 600 stois, które tam funkcjonowały, znakomita większość została wyczyszczona, wyprowadzona. Kupcy zostawili po sobie ponad 200 metrów sześciennych śmieci. W pierwszych dniach września miasto ogłosi przetarg na sprzedaż hali z obowiązkiem rozbiórki. Przypomnijmy, miesiąc temu komornik próbował przejąć nielegalnie zajmowaną przez kupców hale. Doszło do regularnej bitwy. W starciach rannych zostało 15 policjantów, czterech pracowników ochrony i dwóch strażników miejskich. 35 osób trafiło do szpitala. Policja zatrzymała 15. Przeszczepów ma być więcej. To dobra wiadomość. Zła, że nie tak szybko jak oczekiwano. We wrześniu w życie wchodzi nowa ustawa zakładająca m.in. tworzenie w szpitalach stanowisk koordynatorów do spraw transplantacji. Takie osoby już co prawda w kraju pracują, ale jest ich niewiele. Kiedy powstanie cała sieć? Sprawdzał to Michał Giersz. Wrzesień to termin nierealny. Po słowach wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego już wiadomo, że koordynatorzy tak szybko się nie pojawią. Nie ma takiej możliwości, żeby to się punktualnie tak zaczęło, ale będzie to systematycznie wdrażane. Oby jak najszybciej. Koordynatorów jest na razie około 20. Jeden z nich, dr Tomasz Kubik, jest przekonany, że stworzenie całej sieci znacznie poprawiłoby kondycję polskiej transplantologii. Byłby to jakiś kolejny element, który usprawniałby pracę. Mniejsza szansa byłaby na utracenie dawcy organów na tym etapie przygotowawczym. Stworzenie odpowiedniego systemu dałoby też wymierne korzyści finansowe, bo jak tłumaczy profesor Wojciech Rowiński z Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, jego koszty byłyby o wiele niższe niż ciągłe dokonywanie zabiegów, na przykład u osób, które potrzebują dializ. A więc w warunkach kryzysu opłaca się zainwestować w tego typu rozwiązania. Ministerstwo Zdrowia planuje, że gdy uda się zakończyć pracę nad systemem, w całym kraju będzie około 200 koordynatorów przeszczepów. Polskie rozwiązania są wzorowane na tych, które zastosowano w Hiszpanii. Tam program uruchomiono już w latach 80. Antoni Podolski odchodzi z a Zastępca Grzegorza Schetyny i szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podał się do dymisji, a dymisja została przyjęta. W rozmowie z Polskim Radiem zapewnia, że jego decyzja nie jest żadną sensacją. Tłumaczy, że po prostu zakończył już misję tworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB no, stanęło na nogi i działa, sprawdziło się między m.in. w czasie powodzi czy w kwestiach początków epidemii świńskiej grypy. Jest to naturalny moment podsumowania zakończenia, zakończenia pewnej misji, które się podjąłem. Pytany, czy przez swoją dymisję ustępuje miejsca konkretnej osobie, powiedział, że za wcześnie o tym mówić, a decyzje leżą w kompetencji Grzegorza Schetyny. Podolski nie chciał mówić o swoich planach zawodowych, powiedział jednak, że na razie nie przewiduje związków z administracją państwową. Był wiceszefem MSWiA od stycznia 2008 roku. Giganci kontra gigant. Amazon, Microsoft i Yahoo zwierają szyki przeciwko firmie Google. Trzy duże firmy internetowe chcą uniemożliwić czwartej, stworzenie największej na świecie wirtualnej biblioteki. Zamierzają walczyć z, jak to określają, monopolistycznymi praktykami konkurenta. Dwa lata temu Google zawarł ugodę z wydawcami i autorami, którzy sprzeciwiali się nielegalnemu ich zdaniem skanowaniu i upublicznianiu książek. Zgodnie z porozumieniem Google zgodził się zapłacić 125 milionów dolarów za stworzenie tak rejestru praw do książek, dzięki któremu właściciele praw autorskich mogliby otrzymywać należne honoraria za zeskanowane pozycje. Sprawa nie jest jeszcze zakończona, to też Amazon, Microsoft i Yahoo zapowiedziały, że będą na drodze prawnej walczyć z tym projektem. Uważają, bowiem, że Google chce stworzyć monopolistyczną cyfrową bibliotekę i ograniczyć publiczny dostęp do książek. Firma Google twierdzi jednak, że jej biblioteka byłaby korzystna dla twórców oraz udostępniała wiele książek o wyczerpanym nakładzie. Nowojorski sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie na początku października. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I to był Serwis Trójki. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie synoptyków na zachodzie, a szczególnie na Dolnym Śląsku. Późnym popołudniem i wieczorem możliwe intensywne opady deszczu i burze. Temperatura od 23-24 stopni na wschodzie do 31 nawet na zachodzie, tam gdzie spodziewane są burze. W nocy deszczowo i burzowo jeszcze na zachodzie, a w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura w nocy od 11 stopni na Podlasiu do 17 nad morzem i na Dolnym Śląsku. Jutro front się przesunie, jutro deszcz i Burzowo na wschodzie. Będzie też trochę chłodniej. W Warszawie i Szczecinie 21 najchłodniej, a w Rzeszowie najcieplej do 28 stopni. Ale miałeś taką piękną, alternatywną prognozę pogody. I dlaczego nie przeczytałeś? W Prusz... Brak odwagi. W Pruszkowie i Wołominie 21, w Kałukach, jest... Kurniku i Wieliczce drobia, 20, 23, w Wąchocku najcieplej 28. Tak jest. Trójka. Program trzeci. Chciałbym się wypowiedzieć w sprawie Erasmusa. Półtora roku temu poznałem turczynkę wraz z kolegami, która trzy miesiące była w Polsce i która już nie mogła się doczekać wyjazdu. Kiedy nas poznała, mieszkała w akarmiku wtedy, kiedy nas poznała i, i mieszkała tutaj u nas, to płakała na lotnisku, nie chciała wyjeżdżać. Tak jak koleżanka ze Słowenii, taszka. Także, także to nie jest tak, że w Polsce jest źle. Trzeba po prostu spotkać odpowiednich ludzi. To w sprawie Erasmusa. Tu trójka 022 i 7 trójek to nasz telefon do 19, a w tej chwili 8 po 18. El i wymiany studentów w sprawie tego, że polscy studenci z chęcią wyjeżdżają za granicę, a zagraniczni do Polski no tak średnio. Rok temu wróciłem z rocznego stypendium Sokrates Erasmus, pisze pan Tomek, odbywającego się w Portugalii. Wniosek. Na pierwszych laboratoriach dostaliśmy do pracy taki sprzęt, który u nas w kraju byłby pod kluczem dziekana i dostępny tylko za pisemną prośbą i tylko dla profesorów. Jesteśmy jeszcze naprawdę daleko od tego, jak wyglądają zagraniczne uniwersytety. Być może jest jest to spowodowane tym, że tam nauka jest płatna. Erasmusi wprawdzie są zwolnieni z wszelkich opłat, czego rezultatem jest chęć studentów do studiowania. Mając wszystko, co jest potrzebne i to najwyższej jakości, aż chce się studiować, aż chce się wyjeżdżać. Napisał pan Tomek. Zapraszamy do reklamy. O raty! Tani kredyt gotówkowy z ratą już od 36 zł. Wejdź po tani kredyt do Getin Banku. Dodatkowo możesz wygrać samochód Opel Insignia lub egzotyczną wycieczkę. RRSO nosi od 15,9%. Dodatkowe walki oferty w oddziałach Getin Bank. Wystarczy wejść. Tylko teraz w sklepach Komfort. Panele podłogowe kupisz nawet za 13,99 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy do sklepów Komfort. Żegnamy.